Przed sceną XII owej ciszy w pons marzyc otworzył oczy szeroko, słoneczny ranek się przeciągając. Znudzony bardzo powiewem chłodu raźniej twarz uniósł, wsłuchany w ptaki. Co to dobrały klucze przestrzeni, wiosenne odrzwia, spiesząc przelotem.